To są informacje Polskiego Radia 24. W czasach rządów PiSu były nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze. Dokumenty zabezpieczyło CBA. PSL proponuje budowę Wschodniej Magistrali Kolejowej. Połączyłaby trzy miasta wojewódzkie. Rurociąg przyjaźni już naprawiony. Był uszkodzony po styczniowym ataku sił rosyjskich. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czekał na działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie programu Czyste Powietrze. Tak mówi prezes tej instytucji Robert Gajda. Od rana funkcjonariusze CBA zabezpieczali dokumenty w Ministerstwie Klimatu, także w oddziałach funduszu. Na zlecenie Prokuratury Europejskiej zażądali dokumentów w sprawie programu od czerwca 2021 roku. Fundusz współpracował z prokuraturą europejską od czasu wstrzymania programu Czyste Powietrze w 2024, mówi prezes GAIDA. Samo złożenie doniesień do prokuratury, jak również do prokuratury europejskiej współpracowaliśmy już od wstrzymania programu Czyste Powietrze, pokazują, że wiedzieliśmy, że są nieprawidłowości. Obśmiewano to, twierdzono, że są to promilowe działania, jak widać jednak nie są promilowe. Akcja we wszystkich i wojewódzkich funduszach, jak również w Narodowym i w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i rozpatrywanie dokumentów od roku 2021 weszła teraz w życie, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Sprawę możliwego niedopełnienia obowiązków przy tworzeniu i wdrażaniu czystego powietrza w czasie rządu PIS-u bada kuratura europejska. W 2022 roku wprowadzono do programu prefinansowanie bez odpowiednich zabezpieczeń. Rok później zostały zniesione limity kosztów termomodernizacji. Wywołało to problemy beneficjentów i nieuczciwych praktyki w części wykonawców. W całym kraju toczy się około 700 postępowań w tej sprawie. Trzeba zbudować wschodnią magistralę kolejową, tak przekonują ludowcy. Miałaby ona połączyć miasta wojewódzkie, Białystok, Lublin i Rzeszów. Koncepcję tej inwestycji parlamentarzyści i samorządowcy Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawili w Białej Podlaskiej. Swój projekt zamierzają przedstawić ministrowi infrastruktury. Byłaby to bardzo znacząca inwestycja, przekonuje europarlamentarzysta PSL-u Krzysztof Hetman. Jest to doskonały pomysł i fantastyczny projekt, który z jednej strony podniesie konkurencyjność Polski Wschodniej, także wpłynie na zwiększony komfort życia, ale także będzie impulsem do rozwoju gospodarczego tej części kraju, szczególnie województwa lubelskiego. Budowa magistrali przewiduje wykorzystanie dotychczasowych linii kolejowych razem z ich unowocześnieniem, także budowę brakujących odcinków. Rurociąg przyjaźni znów może działać. Informują o tym władze Ukrainy. Rosyjska ropa płynęła nim na Ukrainę, przez Ukrainę na Węgry. Rurociąg nie działał od stycznia, kiedy to rosyjskie ataki uszkodziły instalacje. Wywołało to napięcia między Kijowem a Budapesztem. Węgry blokowały unijną pomoc dla Ukrainy. Więcej o tym Paweł Buszko.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 Izraelski żołnierz, który zniszczył figurę Jezusa w południowym Libanie, ukarany. Został odsunięty od służby bojowej. 30 dni spędzi w areszcie. Taką samą karę nałożono na wojskowego, który fotografował incydent. Izraelski żołnierz rozbił figurę ciężkim młotem. Było to w zamieszkanej przez chrześcijan Maronitów wsi Debl na południu Libanu. Izraelska armia ustawiła w tym samym miejscu nową figurę. 21 tysięcy hektarów Tatrzańskiego Parku Narodowego będzie objętych nowoczesnym monitoringiem przyrodniczym. Do dokładnych obserwacji zmian, jakie zachodzą w Tatrach, będą wykorzystane skanowanie laserowe, zdjęcia lotnicze i dane satelitarne. Pozyskane dane posłużą do stworzenia kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń naukowców, mówi Marcin Bukowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na podstawie tych danych będziemy w stanie wykonywać analizy, badać dynamikę zmian tej przyrody, ale również te dane będą czymś w postaci kapsuły czasu, ponieważ dane pozyskane dzisiaj, niekoniecznie technologia może pozwolić nam tu i teraz na wyciśnięcie z każdego piksela obrazu wszystkich informacji, na których nam na przykład zależy, ale za te 5-10 lat być może rozwój technologii, sprzętu pozwoli uzyskać więcej z informacji. Nowoczesny monitoring obejmie m.in. lasy, cieki wodne i korytarze migracyjne zwierząt. To były informacje Polskiego Radia 24. Przed nami noc z przymrozkami i tak będzie w całym kraju. Przeważnie temperatura spadnie od minus 2 do minus 1 stopnia, miejscami możliwe minus cztery, a przy gruncie do minus sześciu stopni. Jutro ma być cieplej niż dzisiaj od 11 do 15 stopni. Wciąż będzie sporo słońca, ale chwilami zachmurzenie będzie wzrastało do dużego. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest wtorek, 21 kwietnia, 6 minut po godzinie 19. Maria Furdyna, dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy. Wieczór w Polskim Radiu 24. A na początek opowiemy Państwu o kampanii Nie dla Delfinarium. To kampania Fundacji Viva i Polskiego Oddziału Fundacji Kapitana Pola Watsona. A chodzi o to, by polska branża turystyczna dołączyła do kształtującego się właśnie światowego trendu wycofania ze sprzedaży wycieczek do miejsc, gdzie delfiny płacą wolnością i cierpieniem za rozrywkę turystów, bo dowody naukowe są jednoznaczne. Przetrzymywanie delfinów w niewoli jest okrutne. Żadne z takich miejsc nie jest w stanie zaspokoić potrzeb dzikich, morskich zwierząt, a delfinaria to po prostu wodne cyrki. Ale delfinaria to nie jedyne miejsca, w których zwierzęta są przetrzymywane w złych warunkach dla uciech ludzi. Jakie to ma dla nich skutki? Jak zmienić ich sytuację? Zapraszam na audycję. Zmiana klimatu. Patryk Michalski. Zapraszam. W dzisiejszej audycji wyraźnie wybrzmi hasło Nie dla delfinarium. To hasło nowej kampanii społecznej, która ma zachęcić branżę turystyczną do kształtującego się właśnie światowego trendu wycofywania ze sprzedaży wycieczek do miejsc, w których delfiny płacą wolnością i cierpieniem za rozrywkę turystów. Apelują o to Fundacja Viva i Polski Oddział Fundacji Kapitana Pola Watsona. Ale obok delfinariów są przecież jeszcze inne miejsca, w których zwierzęta nie żyją w swoich naturalnych warunkach i dla których też jest to źródłem Cierpienia. Dlaczego teraz aktywiści właśnie zwracają na to uwagę? Czy zwierzęta w takich miejscach rzeczywiście cierpią i jak? O tym dziś rozmowa, a moim gościem jest dr Robert Maślak, ekspert w zakresie zachowania i dobrostanu zwierząt w niewoli z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Był pan kiedyś w takim delfinarium? Byłem w takim miejscu, które było jednocześnie ogrodem zoologicznym i delfinarium. Stąd są pewne problemy z określeniem liczby tych delfinariów, bo czasem są one połączone w ogrodach zoologicznych, czasem w jakichś centrach turystycznych. No to skupmy się właśnie na takich, gdzie one są blisko jakichś dużych ośrodków turystycznych. Ich głównym celem rzeczywiście jest rozrywka turystów. No, delfiny sobie tam pływają, robią różne sztuczki, są poklepywane przez swoich opiekunów. No to można odnieść wrażenie, że całkiem dobre życie tam mają. A czy tak jest naprawdę? Delfin ma to nieszczęście, że jego wyraz pyska, nazwijmy to, sprawia takie wrażenie, jakby był zadowolony. To znaczy, jakby był taki lekko uśmiechnięty. I to wiecznie uśmiechnięty. I tak, i to wiecznie uśmiechnięty, tak. No tak nie jest. Delfinaria są jednymi, bym powiedział, z najbardziej takich drastycznych przykładów trzymania zwierząt w bardzo złych warunkach, gdy chodzi o ich potrzeby biologiczne. Musimy wiedzieć, że delfiny w naturze pokonują 100 km dziennie czasem, że są to zwierzęta bardzo inteligentne, o bardzo skomplikowanych więzach społecznych, mających no, duże potrzeby, posługujące się echolokacją, gdy chodzi o rozpoznanie terenu czy, czy polowanie. Wymagające no, zróżnicowanego środowiska, dlatego że no, dno morskie i w ogóle morza, skały i tak dalej to jest środowisko zróżnicowane, które dostarcza szeregu bodźców. Więc te potrzeby eksploracyjne delfinów i, o, i potrzeby społeczne są ogromne. I w jaki sposób Delfinaria delfinarium nie są, tego nie zapewnia? Delfinaria to są, to są ściany, gładkie basenów. To jest hałas ciągły maszyn, które oczyszczają wodę, bo to jest konieczne. Ten hałas jest zdecydowanie wpływa negatywnie, zwłaszcza, że to jest hałas, który jest cały czas, całą dobę. Hałas oczywiście związany z pokazami. Sam trening oparty jest na głodzeniu delfinów, to znaczy na wymuszaniu określonych zachowań, takich, które byłyby atrakcyjne dla turystów, więc delfiny się głodzi. Co prawda organizacje skupiające Delfinaria piszą o tym, że delfin musi dostać w ciągu doby tam określoną ilość pokarmu, ale jeśli o tym muszą dawać w swoich, w swoich w życiu, tak jak mogą o tym pisać, to znaczy, że jest z tym problem, prawda? Mm -hmm. No bo y inaczej dosyć trudno jest delfiny zmusić do y inaczej niż głodem do określonych zachowań. A ponieważ są to zwierzęta inteligentne, więc stosunkowo szybko łapią o co człowiekowi chodzi. Mm -hmm. No ale są przez cały czas w tej deprywacji, deprywacji głodowej tak zwanej. Więc tutaj jest szereg problemów właśnie, które ten dobrostan, można powiedzieć, drastycznie obniżają. Chciałem powiedzieć o tych społecznych potrzebach, bo one są no, takie dosyć zaskakujące. nie każdy sobie staje z tego sprawy. No bo można powiedzieć, zwią... z drugiej strony wejdę w słowo, że no, przecież w tych mhm. delfinariach że one nie żyją same, no, są inne delfiny, także, no więc może te więzi społeczne mhm. mogą tworzyć. Tak, tylko różnica polega na tym, że jeżeli jest taki skomplikowany system jak u delfinów, tych potrzeb społecznych, to tutaj delfiny są skazane, można powiedzieć, na obecność innego osobnika, ale niekoniecznie takiego, jakiego by chciały. To znaczy delfiny mają takie potrzeby, które są związane z tym, że one tworzą grupy, zarówno grupy stałe, jak na przykład grupy samców mhm. okresowe i takie grupy, które łączą się ze sobą w określonych porach dobych na przykład. Czyli to trochę to przypomina jak taką funkcjonują, sytuację. tak? Że mają, mamy tak. swoich znajomych w pracy, tak. potem idziemy na trening i mamy znajomych tak. na siłowni, a w weekend spotykamy się z jeszcze innymi znajomymi. To jest bardzo dobra analogia, bo ona dokładnie to obrazuje, że do określonych czynności, do określonych aktywności delfiny dobierają sobie znajomych, można powiedzieć. I taki delfin zna dobrze, bo to zbadano, około 60-70 innych osobników delfinów i no właśnie to na podobnej takiej zasadzie, zasadzie działa. Więc te grupy są zmienne, ale w obrębie jednak jakiegoś zbioru które jest im znane. Ze względu na to ten wysoki poziom inteligencji, no mają też bardzo dużo cech takich indywidualnych. Każdy z nich jest inny. No i to jest jakby dla nich ważne, te, te więzie. One są zupełnie pozbawione. No to trochę jak więzień w izolat takiej, albo nawet więzień, który jest umieszczony na bardzo małej przestrzeni i któremu puszcza się głośną muzykę. Więc one są, można powiedzieć, przez cały czas w takim stanie przymusu, tortur, i takiej deprywacji jakby na wielu, wielu obszarach. Natomiast to, co my widzimy, no to jest efekt tejże tresury. Oczywiście można rozpoznać te objawy, ale one no nie są czasem takie oczywiste dla ludzi. To, co dla takich ssaków bardzo właśnie inteligentnych jest też istotne, to jest utrata kontroli nad otoczeniem i nad własnym funkcjonowaniem w otoczeniu. prawda? To jest chyba w ogóle clue, jakby, od którego się wszystko bierze. To znaczy takie ssaki potrzebują same decydować, co w danym momencie chcą robić, jak funkcjonować społecznie. A w, w takim więzieniu, jakim jest Delfinarium, całkowicie wszystko jest regulowane przez człowieka, czyli kontakt, wymuszony kontakt z ludźmi. Delfiny nie chcą mieć takiego kontaktu z ludźmi. Jeżeli chcą mieć to możemy to popatrzeć czy, czy są też takie organizowane Wycieczki po, po, po, po morzach, y, gdzie te delfiny są wolno żyjące. Jeżeli one chcą mieć kontakt, to podpływają do takiej łodzi. Natomiast ten kontakt jest w naturze bardzo ograniczony. No, one po prostu zainteresują się tą łodzią na chwilę, czy nawet czasem płyną w, z łodzią. Natomiast on jest właśnie niewymuszony i oparty na ciekawości, naturalnej ciekawości tych inteligentnych zwierząt. Natomiast w delfinarium mamy przymus kontaktu. Przymus kontaktu, niemożność wycofania się, no on nie ma gdzie uciec, prawda? Ma tylko ten mały basen, a tak jak mówię, no 50-100 km dziennie nurkowanie na głębokość 100-200 metrów i te dynamiczne struktury społeczne, w jakich one funkcjonują, no tam tego nie ma. No nawet największe baseny nie, nie są w stanie, w stanie tego zapewnić, prawda? Zapewnić Takie też azyle, które, które istnieją, co prawda jest ich bardzo mało, ale takie azyle, w których można by powiedzieć, że te delfiny, nawet te pochodzące z niewoli, można jakoś przystosować do, do warunków, to są z, najczęściej zagrodzone zatoczki takie, mhm. w których jest już to środowisko takie przejściowe, prawda, gdzie jeszcze ich nie można na przykład wypuścić, ale one już funkcjonują w tych, jakby w takim środowisku, można powiedzieć, naturalnym. To jest też, nie wiem, jakość wody i tak dalej, prawda? Ta, ta, tak, bo właśnie to, myślę no to sobie to jest, o tym, że no to, to, to jest basen, który no nie jest wypełniony wodą morską, tylko tam są różne związki chemiczne, tak jak na, na basenie, no bo ludzie tak. też do tych basenów wchodzą. Oczywiście, że tak, one muszą być zabezpieczone, a jednocześnie również są to miejsca, gdzie są odchody tych dużych ssaków uh -huh. żywiących się w dodatku rybami, więc sobie możemy wyobrazić, jakie to są odchody które muszą być na bieżąco prawda, neutralizowane, czyszczone i ta woda musi być dobrej jakości, jeśli to są takie atrakcje, że się wchodzi, bo, bo prawda, też są różne. W niektórych tylko się obserwuje te tak zwane sztuczki, czyli de facto cyrk jest to, a w niektórych można, można wejść dla atrakcji albo też niestety też takie funkcjonują dla tak zwanej delfinoterapii, czyli, czyli jednej wielkiej ściemy, mhm. tak mówiąc kolokwialnie. A skąd delfiny trafiają, Nie. panie doktorze, do delfinariów? Część z tych delfinów rozmnaża się, ponieważ głównym takim najczęstszym gatunkiem jest delfin butlonosy i on w niewoli się rozmnaża, część jest rozmnażanych, a część trafia z odłowów i nadal to jest, to jest dosyć duży udział, tych, bo ten przemysł powiedzmy Delfiniarski, nazwijmy go, potrzebuje stale nowych delfinów. Niektóre z tych delfinariów no, mają generalnie niski poziom też jakiejś takiej opieki nawet na podstawowym poziomie i te delfiny wymagające jakiś czas wymiany, mówiąc krótko. Są też takie, które nie, podda, nie chcą poddać się tresurze i też są mało użyteczne więc to jest bardzo różnie. Natomiast y, odławia się je takimi źródłami są miejsca, zwłaszcza tam, gdzie odławia się jeszcze y, na mięso, mm. Mm. czyli na przykład w Kaji, w Japonii, y, gdzie co roku są takie krwawe, nazwijmy to widowiska. Y, delfiny są zapędzane też za pomocą silnego hałasu i zamykane. No, w, takiej, w takiej właśnie zatoce, która się nazywa Tadzi i tam są zabijane, przede wszystkim te starsze osobniki są zabijane, no i w tym powiedzmy w tym roztworze drzwi wody odławiane są, zwłaszcza młodsze osobniki, które zostaje uznane, że, że, że mogą się przydać. I tam różny jest procent, ale około 30% tych, tych zapędzonych tam jest 30% derfinów trafia właśnie, Czyli jedna trzecia do, do delfinariów, dwie trzecie jest zabijanych. To są różne liczby w różnych latach, to jest zwykle kilkadziesiąt, wcześniej było trochę więcej tych, tych delfinów tam zabijanych. Natomiast to, to jest jakby jedno, bo trzeba powiedzieć, że w ogóle samo polowanie na te delfiny, odławianie ich, to jest oczywiście proces bardzo traumatyczny dla tych zwierząt. Transport, przypomnijmy, że jeszcze jest transport po drodze, Stosowanie do kompletnie innych warunków, więc po drodze jest dużo stresu, urazów, rozdzielenie matek i młodych mm -hmm. i duża też śmiertelność tych osobników. I trzeba też powiedzieć, że to ma jeszcze dodatkowy taki efekt, że delfiny, które nawet się uratują, ale były w tej grupie, dodatkowo jeszcze można powiedzieć przeżywają, byśmy powiedzieli tak mm -hmm. po, po ludzku, to wydarzenie, to znaczy występują u nich zaburzenia z rozrodem, jakby efekt takich, no można powiedzieć stres pourazowy, prawda? Mamy coś takiego mhm. u, u ludzi po wojnie, że to ma konsekwencje nawet dla tych, które się z takiego koszmaru uratowały. Bo przecież wy, no, to musimy też mieć... naukowo udowodniono, że one odczuwają takie emocje jak właśnie stratę, jak smutek, jak, jak żałobę po takim przejściu. Tak, zdecydowanie tak. No, one są, można powiedzieć, zaskakująco podobne do nas, czy, czy do małp mhm. kształtnych, gdy chodzi o właśnie odczuwanie emocji, prawda? Panie Więc... doktorze, a to myślę sobie skąd w takim razie, no bo to wszystko naprawdę brzmi drastycznie, to skąd w takim razie wciąż popyt na, na takie miejsca? Brak wiedzy? Brak brak wiedzy, no bo... wiedzy, Tak, że to jest w dużym stopniu brak wiedzy, a też czasem po prostu ignorowanie tej wiedzy, myślę. Mhm. Dlatego dobrze, że taka kampania powstała, nie dla delfinarium. I presja społeczna ma sens, bo na przykład w Wielkiej Brytanii podobne kampanie doprowadziły do tego, że ponad 10 lat temu zamknięto wszystkie funkcjonujące tam delfinaria. Nie ma już też w zasadzie cyrków, w których wykorzystywane są dzikie zwierzęta. Ale jakie inne miejsca jeszcze, zmieniając na chwilę wątek, panie doktorze, wskazałby pan, tak, gdzie tak. zwierzęta nie przebywają w swoich takich naturalnych warunkach? że również w Polsce były próby powstania delfinariów, dwie takie próby pamiętam i dzięki presji społecznej również udało się zapobiec tym w ogóle pomysłom zupełnie, zupełnie irracjonalnym i niepotrzebnym. Jakie są inne miejsca, w których, y, takie których związane z turystyką no, jest wiele takich miejsc. W Polsce y, chyba to są jednak papugarnie, które się w pewnym momencie bardzo by, rozpowszechniły. To znaczy takie ekspozycje ptaków interaktywne, gdzie człowiek może mieć, y, może mieć z tym ptakiem kontakt. Różnego rodzaju kawiarnie ze zwierzętami egzotycznymi na świecie. No ludzie teraz, prawda, każdy ma telefon, w telefonie aparat fotograficzny, więc robienie zdjęć z dzikimi zwierzętami, młodymi lwami, zwłaszcza tygrysami, małpami. Spacery z dzikimi zwierzętami, azyle, ośrodki oferujące kąpiele ze słoniami, prawda. Mm -hmm. zwłaszcza, no w Azji, w Tajlandii ludzie często z tego korzystają zupełnie, nie znając sobie sprawy, co się kryje za kulisami tych, tych, tych, ośrodków. No jazdy na słoniach, wielbłądach, jakieś takie objazdowe pokazy, farmy dzikich zwierząt, to też, też jest takie, takie miejsce, no, no jest naprawdę tych miejsc dużo, czy takie też tak, tak zwane azyle czy sanktuaria z angielskiego, które jak, reklamują się jak ośrodki ratowania, a w rzeczywistości no, są takim przemysłem, nazwijmy to, przerobu zwierząt. Więc tych różnych atrakcji jest sporo i niektóre tak, niestety, tak. takie jak jazdy na słoniach czy kąpiele ze słoniami, no, cieszą się sporą sporą popularnością, a jest dużo badań, które, które wskazują na no fatalny, fatalny stan tych słoni tak naprawdę i psychiczny i fizyczny też. Mam takie badania, yy, duże badania, bo to było prawie 4000 słoni w ponad 350 obiektach. Yy, 63% to były słonie żyjące w warunkach skrajnie niskiego poziomu dobrostanu. 90% tych słoni nie miało możliwości poruszania się swobodnego. Było na łańcuchach po prostu przez większą, zdecydowano większą części doby. 60 wykazywało zachowania stereotypowe, kołysanie się, chodzenie w kółko. No to jest taki klasyczny wskaźnik złego dobrostanu, który można jakby łatwo rozpoznać. Tak patrzę jeszcze na te dane 84 pęknięcia gdy chodzi o różne choroby skórne, rany, otarcia, no i też rany i nakłucia skóry związane z używaniem tych haków, mhm. które służą tresurze, prawda. Słoń jest wielki, wydaje nam się, że, że on się obroni, ale tak naprawdę, żeby, żebyśmy my mogli się z nimi kąpać, albo je dotykać, albo na nich jeździć, to one muszą być siłą, po prostu ich, można powiedzieć, psychika musi być złamana, mhm żeby one poddawały się tym zabiegom, które, które my, czy, czy, czy tym działaniom, które, które my postrzegamy jako atrakcyjne dla nas turystycznie. Więc, tak, i to, więc... to, to trochę, trochę przeraża, że ktoś za jedno zdjęcie na, na słoniu i krótki filmik nie jest w stanie właśnie no, zrozumieć, że to dzieje się tak naprawdę w taki sposób. Panie doktorze, a jeszcze kończąc, no bo jak ktoś słucha naszej rozmowy, to może sobie pomyśleć, że ogrody zoologiczne to przecież też jest trzymanie zwierząt w niewoli. Ale jednak nie wymienił ich pan na tej liście. Dlaczego? Jaka jest różnica? Dlatego, że ogrody zoologiczne, w ogóle ta kategoria jest ogromna. Są ogrody, w których ten poziom dobrostanu jest wyższy. Nie, nie powiem, że jest idealny. bo ka W każdym ogrodzie znajdą się miejsca, nawet w tych najlepszych, znajdą się takie miejsca, słabe punkty. Natomiast powiedzmy sobie, że... Większość ogrodów tak, żeby do tej listy można było zaliczyć. No, dużo jest ogrodów, nie chcę tutaj, ale, ale niestety prywatnych, mhm. to znaczy no, takich biznesów po prostu opartych na, czy też wszelkie mini zo, gdzie ten dobrostan jest, jest naprawdę bardzo, bardzo niski. Do EASD, czyli takiej organizacji w Europie, która skupia ogrody, powiedzmy, gdzie te kwestie dobrostanu w jakimś stopniu, są kontrolowane, jest to jakaś elita ogrodów, no należy plus minus 5% wszystkich ogrodów w Europie. 95% nie należy. W związku z tym ogrody też są takim miejscem, jeżeli miałbym mówić ogólnie, to też zaliczę się do takich miejsc. No po prostu, jeżeli ktoś chce świadomie zwiedzać świat i oglądać zwierzęta, to musi no niestety poświęcić trochę uwagi żeby zobaczyć, które z tych ogrodów zoologicznych zasługują na to, żeby tam wejść i że można tam zobaczyć zwierzęta na w miarę akceptowalnym poziomie, powiedzmy, dobrostanu, prawda? a nie trzymane, trzymane wyłącznie jako, jako atrakcja turystyczna. I też ogrody są w fazie, ja bym powiedział, zmian. To znaczy to się dzieje w tej chwili na naszych oczach że przynajmniej te lepsze dokonują stale zmian. Tak jak mówię, no jest tutaj też sporo jeszcze do zrobienia, ale jest też jakaś wola podwyższania tych standardów. Prawda? Jeżeli porównamy choćby polskie ogrody 30-20 lat temu i teraz, mówię o tych największych ogrodach, no to widać różnicę. Widać, Także że myślę, że to... I... Będzie tak, będzie postępowało w zakresie dobrostanu, widać tę różnicę. Chociaż mówię, zawsze zastrzegam, że jeszcze jest sporo do zrobienia i niech się dzieje w tę w dobrą stronę, tak żeby zwierzęta tam miały jak najlepiej. Można pomyśleć też, że rzeczywiście ogród ma jakąś tam misję w przeciwieństwie do takiego delfinarium, które służy tylko i wyłącznie rozrywce nas, ludzi, więc warto mieć to na uwadze przed wyjazdem na kolejne wakacje, a żeby zaangażować się w trwającą kampanię Nie dla Delfinarium, to na stronie niedladelfinarium.pl można podpisać stosowną petycję. A za rozmowę bardzo dziękuję Doktor Robert Maślak, ekspert w zakresie zachowania i dobrostanu zwierząt w niewoli z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, był dziś moimi państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszeć. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i państwu również za uwagę. Dziękuję. Patryk Michalski. Taki mamy klimat. Reklama.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 Zgłoszenie społeczne. Autopromocja. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym. Autopromocja.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 Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Długo czekaliśmy na ten dzień. Tak ministerka klimatu i środowiska Paulina Heninkloska komentuje wejście agentów CBA do swojego resortu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na zlecenie Prokuratury Europejskiej. zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze, sięgających początków programu w 2021 roku. W tym programie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 Jak podkreśla Paulina Heninkloska, obecnie program jest bezpieczny dla ludzi i finansów publicznych i dodaje, że resort wprowadził wiele bezpieczników, które mają chronić beneficjentów. Szpitale onkologiczne czekają na pieniądze za nadwykonania za ubiegły rok, potwierdza prezes polskiej Unii Onkologii. NFZ zapowiedział, że kończy rozliczania świadczeń nielimitowanych programów lekowych i w chemioterapii. Do wielu oddziałów zwrot nie dotarł mówi dr Janusz Meder. Słyszałem wypowiedź prezesa NFZ-u na pytanie, kiedy zostaną uregulowane zaległości płatnicze za zeszły rok. To odpowiedź jest, kiedy będą pieniądze. Nie znam dokładnych liczb i nawet nie chcę ich znać. Każda zaległość jest nieprawidłowością, której nie powinno być w systemie. W związku z problemami w rozliczaniu świadczeń Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych drugi dzień prowadził protest. W ten sposób zamierza zwrócić uwagę na problemy finansowe placówek. Makapryczne odkrycie w rzece Drwęca w Warmińsko-Mazurskim. Na odcinku między wsią Pustki a Nowym Miastem Lubawskim kajakarze znaleźli kilkanaście martwych zwierząt. Starosta nowomiejski powołał zespół kryzysowy. Strażacy wyłowią martwe zwierzęta, mówi młodszy brygadier Kamil Szczech z miejscowej Straży Pożarnej. W działaniach wykorzystywaliśmy dwie łodzie ratownicze. Jedna łódź właśnie Ochotniczej Straży Pożarnej i jedna łódź z Państwowej Straży Rybackiej. W trakcie tych działań strażacy podjęli z rzeki 10 truchę dzików i dwa truchła łani. Lekarz weterynarii, który był obecny na miejscu, pobrał próbki do badań. Mają one pomóc ustalić przyczynę śmierci zwierząt. Następna informacja o godzinie 20.00 przedstawi państwu Damian Szpyra. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro. 33 minuty po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. A teraz zajmiemy się tematem, który wbrew chyba pozorom nie jest taki marginalny. Chodzi o kompulsywne zachowania seksualne. To jednostka chorobowa. Według specjalistów nawet około 4% mężczyzn i tylko nieco mniej kobiet jest, jak to się popularnie mówi, uzależnionych od seksu. Dlaczego tak się dzieje i czy można pomóc ludziom, którzy nie potrafią nawiązać prawidłowych relacji? O tym już za chwilę. Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i przedstawiam dzisiejszego gościa. Z nami profesor Michał Lewstarowicz, psychiatra, seksuolog, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o uzależnieniu, a jeszcze dokładniej o uzależnieniu od seksu, bo Pan Profesor prowadzi wyjątkowe badania właśnie dotyczące tego tematu. Można być uzależnionym od seksu, tak jak jesteśmy uzależnieni czasami od alkoholu, papierosów albo od używania smartfona? Tak się to popularnie nazywa w mediach najczęściej. My nazywamy to już troszeczkę inaczej, mówimy o kompulsywnych zachowaniach seksualnych, ale faktycznie jest to problem zdrowia, no mówiąc ściślej problem zdrowia psychicznego i seksualnego właściwie. Więc jeżeli zapytamy, czy można być tak samo, w podobny sposób jak ludzie tracą Kontrolę nad różnymi zachowaniami. Myślę, że w przypadku seksu najlepiej możemy to porównać do impulsywnego jedzenia, bo seks i jedzenie to są takie dwie podstawowe nagrody dla naszego mózgu i te zachowania, nad którymi faktycznie ludzie stosunkowo często. Tracą kontrolę, wystarczy spojrzeć na chociażby w kontekście jedzenia, na przykład problem właśnie takiego napadowego jedzenia i otyłości, który bardzo często bywa powiązany. No, w przypadku seksu mamy do czynienia właśnie z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, które są popularnie nazywane uzależnieniem od seksu. Ilu osób dotyczą te kompulsywne zachowania seksualne? Badania, które są prowadzone na świecie, w Polsce, wskazują, że to jest problem mniej więcej około, w granicach do 5% mężczyzn i 2% kobiet. Tak możemy to uśrednić. A więc to wydawałoby się, że nieduża. Dlaczego jednak jest różnica między mężczyznami a kobietami? Dlaczego mężczyźni częściej są uzależnieni od seksu, a kobiety nieco rzadziej? No, te 2-5% to nie jest wcale tak mało, bo jak przełożymy to na, na wartości liczbowe, to mówimy tutaj no, już o setkach tysięcy osób, prawda? O tak, gryzę się w, te, w, tak, w tym momencie gryze się w język, to wcale nie tak mało. Tak, to bardzo dobrze odzwierciedla takie doświadczenie jeszcze sprzed kilku lat, już prawie dziesięciu, kiedy rozpoczynaliśmy serię badań naukowych na ten temat, kiedy, kiedy poszukiwaliśmy osoby akurat wtedy do przede wszystkim, do e, takich czynnościowych badań mózgu. Chcieliśmy lepiej poznać te mózgowe mechanizmy odpowiedzialne za e, kompulsywność seksualną i okazało się nagle, że w ciągu paru tygodni kilka tysięcy osób nam się zgłosiło e, z chęcią wzięcia udziału w takich badaniach. Oczywiście to trzeba brać pod uwagę, że zgłasza się tylko pewien odsetek osób, które mają problem, ale to dobrze odzwierciedla zapotrzebowanie e, i dobrze odzwierciedla, że jednak problem jest częsty, a przecież Przede wszystkim, przede wszystkim jeszcze większość osób nie wie, gdzie i jak poszukiwać pomocy. To jest z punktu widzenia medycyny z kolei rozpoznanie bardzo świeże, bo ono po raz pierwszy się pojawia w tej chwili w klasyfikacji diagnostycznej tej wydanej przez Światową Organizację Zdrowia, która pierwszy raz została w 2022 roku opublikowana, a u nas jeszcze czeka na taki proces formalizacji wprowadzenia jako obowiązująca klasyfikacja. No niemniej, jeżeli jako mówimy, jednostka chorobowa? Jako jednostka chorobowa, tak. Więc jeżeli mówimy o zdefiniowanym formalnie problemie, klinicznym, to on funkcjonuje w nomenklaturze zaledwie od kilku lat. Natomiast badania na ten temat oczywiście toczą się od dawna. Zresztą pierwszy raz y, y, pisań, y, materiały, czy w ogóle mówienie o uzależnieniu od seksu, to są jeszcze lata 80. ubiegłego wieku. Wtedy Patrick Kahn sformułował taką koncepcję uzależnienia od seksu. Potem byli inni badacze, którzy mówili o bardziej mechanizmach impulsywności, kompulsywności, problemach kontroli impulsów, czy, czy, czy, czy czy, czy różnych podporządkowanie różnych innym modelom yy, pochodzenia problemu. Natomiast w tej chwili formalnie diagnoza brzmi yy, zaburzenie związane z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, popularnie uzależnienie od seksu. Dlaczego dzisiaj traktujemy to jako jednostkę chorobową yy, i mówimy o jednostce, o chorobie? Yy, a jeszcze jakiś czas temu powiedziałabym, że pewnie część osób no, mrugnie okiem, bo powiemy mm -hmm. hm, ma mężczyźnie kasanowa, albo tak. że jest jurny, albo o kobiecie, że, że jest nimfomanką, ale, ale nie traktowano tego jako jakiejś, jakiegoś rodzaju choroby. To prawda, bo historia postrzegania takich niekontrolowanych zachowań seksualnych właściwie w, po w swoich początkach ma takie podejście bardziej moralizujące, czyli traktowanie tego jako, to, jako właśnie taki niepohamowany popęd seksualny, yy, jako, jako yy, w kategoriach grzechu. Prawda? Później yy, kiedy zaczęto zauważać, że jest to problem, który jednak może yy, no, dotykać zdrowia, tak? że to, to nie jest tak, że człowiek chce sobie poszaleć w cudzysłowie i, i folguje, nie ma żadnych granic i i czerpie tylko z tego radość, a inni cierpią. Ci zdradzani, zdradzane, prawda? Czy, czy w jakiś sposób ofiary nadużyć seksualnych, czy rozkochane przez tego kasanowe. To okazuje się trochę inaczej, ponieważ przede wszystkim osoby, które doświadczają tego problemu, one wcale tak bardzo nie czerpią z tego radości, po pierwsze, a wręcz przeciwnie doświadczają szeregu negatywnych konsekwencji. No i potem faktycznie pojawiła się ta koncepcja uzależnienia, czyli włożono to w model uzależnieniowy, po prostu, gdzie zachowanie stało, ma, miało mieć ten charakter e, takiego, u, taki uzależniający, niepohamowany, gdzie pojawia się silna potrzeba, niemożliwa do opanowania i tak dalej. W tej chwili no, jest, wydaje się to jednak być jeszcze trochę zbytnim uproszczeniem całego problemu, ponieważ jest to problem, który łączy się często z, jeszcze z doświadczeniami z okresu takiego rozwoju psychoseksualnego, e, doświadczeniami dzieciństwa, nieraz problemem nadużyć, często bardzo problemem regulowania swoich emocji, emocji, współistnienia zaburzeń lękowych bądź depresyjnych, ale też skłonnością do uzależnień. Więc wiele różnych czynników tutaj wchodzi rachubę, a jednym z głównych jest ten, który się mieści wokół problemów regulowania swoich emocji. I seks w tym przypadku u tych osób staje się takim regulatorem emocji. Zachowanie seksualne prowadzi do chwilowej przyjemności, ulgi, rozładowania tego napięcia, które może wynikać z zupełnie innych czynników niż seksualne, no, ale nie rozwiązuje żadnych problemów. I na końcu pojawia się wstyd, poczucie właśnie różnych konsekwencji, czy realne konsekwencje, które za tym idą w parze, od takich bardziej biologicznych, jak infekcje przenoszone drogą kontaktów seksualnych, po bardziej psychospołeczne, jak tracenie kolejnych związków, konflikty w relacjach, krzywdzenie innych osób, czy konsekwencje dotyczące pracy, finansowe, ekonomiczne. Wiele różnych problemów, które za tym stoi. No właśnie, ja chciałam zadać pytanie, jakie jest podłoże? Rozumiem, że nie ma jednej przyczyny takich kompulsywnych zachowań seksualnych. Znaczy problem... Tak, no zdecydowanie wydaje się być złożony. Trudno wskazać jedną przyczynę. To nie jest na przykład czyń wynikający z mutacji, dajmy na to, jednego genu. Chociaż czynniki genetyczne też mogą leżeć u podłoża podatności na utratę kontroli nad impulsami, nad zachowaniami. Ale przede wszystkim może nie tyle... Przyczyna, bo przyczyn może być wiele, natomiast mechanizm jest istotny, to co się dzieje w naszym mózgu, bo tak jak wspomniałem, y, mózg jest bardzo wrażliwy na, na seksualne nagrody, na perspektywę seksualnego zaspokojenia y, i zaczyna się uczyć, że to jest coś nagradzającego w sytuacjach nie tylko takich, kiedy jest odczuwany popęd seksualny, ale na przykład na osoba się nauczyła, kiedy jest mi smutno, kiedy jest mi źle to włączam film pornograficzny, stymuluję się, osiągam orgazm przyjemnych na chwilę zapomnienia, rozluźnienia. Tylko z czasem okazuje się, że nie wzrastają umiejętności rozwiązywania życiowych problemów, nie wzrastają kompetencje społeczne, ciągle boję się nawiązywać relacje z innymi, nie mogę nawiązać relacji romantycznej, nie mam związku, cały czas pozostaję samotny, a napięcie rozładowuję przez pornografię, masturbację, Skądinąd to, to jest najczęstszy rodzaj tych kompulsywnych zachowań seksualnych. Osoby najczęściej mówią, że są uzależnione od pornografii i masturbacji. Ale to w to wchodzą również takie impulsywne, przygodne kontakty seksualne, cybersek, korzystanie z różnych płatnych serwisów itd, tak i tak dalej. Ale mózg się tego uczy i w którymś momencie zaczyna już sygnalizować coraz częściej, coraz szybciej, coraz więcej i y, taka osoba czuje się coraz bardziej w takim błędnym kole swoich zachowań. Dlaczego ciut mniej w tym gronie osób, które y, borykają się z uzależnieniem od seksu jest kobiet? Mniej kobiet niż mężczyzn. To biologia, normy społeczne, lepsze radzenie sobie z problemami? Po pierwsze, w ogóle mężczyźni są bardziej podatni na utratę kontroli nad zachowaniem, nad zachowaniami impulsywnymi. Tak jak chociażby jest właśnie w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych, od alkoholu, statystycznie rzecz biorąc, częściej ten problem dotyczy też mężczyzn. I również mężczyźni łatwiej wchodzą w ten, ten cykl używania pornografii, są bardziej podatni do, do tego, żeby w taki nałogowy, kompulsywny sposób używać pornografii. Natomiast w przypadku kobiet oczywiście no i te mechanizmy występują, chociaż są rzadsze, po pierwsze. Po drugie badania nad kompulsywnością seksualną kobiet jest trochę bardziej ograniczona, aczkolwiek już mamy trochę informacji na ten temat i wydaje się, że kobiety częściej mówią trochę o innych profilach zachowań seksualnych. To jest pierwsza rzecz. Częściej mówią o utraty kontroli nad, nad e, myślami, fantazjami seksualnymi, takim zaabsorbowaniem plus nawiązywaniem właśnie niekontrolowanych, przygodnych kontaktów. I drugą rzeczą, którą może, która może trochę zakrzywiać nam te statystyki jest to, że kobiety dużo częściej są stygmatyzowane w przypadku właśnie utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi i przez to rzadziej mogą poszukiwać pomocy, bojąc się negatywnej oceny, bojąc się takiego naznaczenia swoimi zachowaniami w rozumieniu obyczajowym. To jest ten podwójny standard, że mężczyzna, który ma kontakty z wieloma osobami, partnerkami, partnerami, bardzo seksualnie, mówiące, że nie za bardzo nawet to może kontrolować, nie, rzadziej podlega takiej negatywnej ocenie. ocenie. Mhm. I kobiety rozumiem, że też być może ta, ta skala jest trochę niedoszacowana, bo po prostu wstydzą się w ogóle do tego przyznać, że będzie im przypisana jakaś taka wyjątkowo piętnująca rola i charakterystyka. Tak, można tak przypuszczać, chociaż te akurat dane statystyczne, które ja podałem, one pochodzą od takich bardziej już dokładnych badań, gdzie y, brano pod uwagę jednak y, całe y, badania reprezentatywnej populacji i korzystanie z takich narzędzi diagnostycznych y, specjalnie skonstruowanych, że m, można je traktować jako dość obiektywne, ponieważ wcześniej prze, p, przedstawiono jeszcze większe rozbieżności co do tych częstości występowania. Więc możemy ogólnie przyjąć, że problem częściej dotyka mężczyzn, ale nie jest tak rzadki u kobiet, jak to kiedyś sądzono. Wymieniał Pan charakter, czy pewien rodzaj tych kompulsywnych zachowań seksualnych i wspomina Pan, przede wszystkim jest to uzależnienie od pornografii, uzależnienie od masturbacji, przygodne kontakty, a gdy mówił Pan o konsekwencjach, Takie. mówił mhm. Pan również o konsekwencjach finansowych, czyli korzystanie również z płatnych usług. Które... Płatnych usług seksualnych, też tych, które są dostępne również i online, różnego rodzaju kamerek, spotkań spotkań online, czat erotyczne, to wiele z, nich je, wiele z tych, tych narzędzi jest bezpłatnych, ale są również płatne serwisy, czy, czy właśnie korzystanie z jakichś zadedykowanych specjalnie, na przykład kolekcji dotyczących pornografii, czy kontaktu z jakimiś e, takimi e, dostęp, dostępnymi, na przykład w mediach społecznościowych, e, e, erotycznymi celebrytami, nie wiem jak to nawet określić, ale, ale tak to mniej więcej funkcjonuje w tym świecie. Jak bardzo zmienił się zresztą ten świat, bo jeszcze jakiś czas temu uznalibyśmy, że płatne usługi seksualne to jest po prostu opłacony seks, taki praktyczny mhm. seks z osobami, które świadczą takie usługi gdzieś na ulicy i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj mówimy przede wszystkim o płatnych serwisach, o kamerach tak. i tego typu w zupełnie no innych usługach. No i pornografii, która jest w tej chwili jakby dostępna na niespotykaną wcześniej skalę, ponieważ ten zasób internetowy i jej dostępność i przepustowość też techniczne parametry tych materiałów, filmów są, są zupełnie inne niż to jeszcze było te 20 lat temu. Gdy rozmawia pan ze swoimi pacjentami, z ludźmi, którzy m, mówią o swoim kompulsywnych zachowaniach seksualnych, to jakiego rodzaju zachowania, jak bardzo destrukcyjne one mogą być? To znaczy, że ktoś na przykład, nie wiem, codziennie ogląda e, pornografię, e, oglądają od rana do wieczora, jak to wygląda? Odnośnie pornografii to mamy takie dwa podstawowe wzorce. Jeden wzorzec, który w szczególności do niedawna był jeszcze bardziej dominujący, to jest faktycznie takie korzystanie, z coraz większe, spędzanie coraz większej ilości czasu przy, przy filmach, zdjęciach pornograficznych, zarywanie nocy, często takie wielogodzinne ciągi używania pornografii, często potem właśnie niewyspanie w pracy, w szkole, czy, czy ukrywanie przed bliskimi, takie chowanie się tak, z, tym, z, tą, z tymi zachowaniami. Natomiast w tej chwili coraz częściej spotykamy taki model bardzo impulsywny związany z tym, że głównym narzędziem do dostępu do pornografii jest w tej chwili smartfon. I to często są na przykład wielokrotne, kilkunastokrotne takie króciutkie sesje w ciągu dnia ki na kilka minut, kilkanaście minut czy kilka, kilkanaście razy więcej ale mimo wszystko odrywające od codziennych zajęć i też no, prowadzące na przykład do takiego szybkiego rozładowania seksualnego. To się z kolei przekłada na w ogóle na funkcjonowanie seksualne, na przykład w relacjach, problemy w kontaktach seksualnych z partnerami, czy, czy no w ogóle problem nawiązywania jakichkolwiek relacji. No właśnie, bo to są te praktyczne problemy tych osób. Dlaczego nie są w stanie nawiązać normalnych relacji? Dlaczego rozpadają im się rodziny? Bo może tracą pieniądze, no to wiemy mhm. dlaczego. Ale dlaczego taki właśnie problem międzyludzki? Na to też się składa wiele aspektów. Po pierwsze, jednym z istotnych jest lęk. Ponieważ podatność większą na, na takie, takie wniknięcie w, w taką kompulsywną, na używanie pornografii, masturbacje mogą mieć osoby, które doświadczają społecznego lęku, które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów. No i teraz tak, coraz bardziej wnikają w same kompulsywne zachowania seksualne. W żaden sposób nie rozwiązują podstawowego problemu, nie na nie nabywają kompetencji społecznych, albo jeszcze bardziej są yy, rośnie taka przepaść między tym, co widzą w tym świecie wirtualnym, cyfrowym, pornograficznym, a tym, co spotykają rzeczywistości. Więc te kompetencje wejścia w relacje, czy w ogóle, na, potem, na, w ogóle, jeżeli chodzi o kontakt seksualny, tak naprawdę jeszcze bardziej maleją. Podobnie osoby, które już są w związkach, mogą coraz częściej doświadczać problemów, dysfunkcji seksualnych. Może być też bardzo duży dysonans tego, w jaki sposób przeżywają seksualność właśnie w odniesieniu do pornografii, czy przygodnych kontaktów i tego, co mają w związku. To nieraz słyszę od swoich pacjentów, którzy mówią, że właśnie kiedy wychodzą z problemu, tak, już w trakcie terapii, w trakcie leczenia, mówią, że przede wszystkim no, zaczynają mieć zupełnie inaczej i bardziej ochotę na seks, tylko seks zupełnie inny, przewartościowany, dający więcej przyjemności i właśnie pozbawiony tego rodzaju kompulsywności. Często no, po prostu relacje w związku są bardziej satysfakcjonujące i ten seks był bardziej atrakcyjny w samym związku, bo wcześniej no, on był taki, przynajmniej w fantazji, w wyobrażeniu, bardzo przesycony właśnie albo takim przedmiotowieniem, kompulsywnością, tym obrazem Graficznym, czy po prostu będący tylko sposobem na rozładowanie napięcia, a nie mający nic wspólnego z interakcją dwojga osób czy przeżywanym pożądaniem na czym polegają badania, które pan profesor prowadzi, bo rozumiem, że całkiem niedawno kazało się, że osoby mogą się do tych badań w ogóle zgłaszać. Mhm. Na czym polegają badania i co w ramach tych badań możecie zaoferować osobom, które się zgłoszą? Tak, już ta historia badań nad kompulsywnością seksualną, którą prowadzimy w Polsce, już, już jest około, trwa około dekady i faktycznie nasza grupa i współpracownicy są z takim właśnie jednym z wiodących ośrodków na świecie w tej chwili w badaniach nad, nad tak zwanym uzależnieniem od seksu, a badanie, które w tej chwili prowadzimy konkretnie, do którego w tej chwili mogą się zgłaszać mężczyźni, bo ono jest konkretnie zadedykowane do mężczyzn, to jest badanie poświęcone leczeniu, czyli w ramach takiego badania osoby, które uczestnicy mogą uzyskać po prostu bezpłatny dostęp do leczenia, w tym przypadku farmakologicznego, ponieważ, ponieważ chcemy porównać skuteczność różnych rozwiązań farmakologicznych, które już mamy wstępnie przetestowane. W tej chwili w takim bardziej złożonym modelu w tych badaniach również kontrolujemy efekty przy pomocy m.in. badań czynnościowych mózgu, czyli sprawdzamy jak mózg zmienia się ta reaktywność, jak mózg przestawia się, na, mówiąc kolokwialnie, na inne tory w przebiegu terapii i jak ma to związek ze skutecznością takiego leczenia. Jak długo trwa takie badanie, i jak mam rozumieć, jak mamy rozumieć, to są, to jest farmakoterapia, która no co, hamuje ten popęd. To, nie, nie, tu nie chodzi o zahamowanie popędu, ponieważ ja zawsze tłumaczę, że sama kompulsywność seksualna to, to nie jest zaburzenie samego popędu seksualnego. To nie jest tak, że są osoby, które mają niezwykle silny popęd seksualny. Oczywiście może być elementem, niewielkie wytłumienie popędu seksualnego, ale przede wszystkim chodzi tutaj o zmniejszenie poziomu tej impulsywności, która, czy kompulsywności, która powoduje, że osoba nie jest w stanie uzyskać kontroli. Oni często też nie mogą po prostu wejść na drogę do jakiejś zmiany, bo to jest tak dalece niepohamowane, tak trudne do wyregulowania, że no, raz za razem zachowanie się powtarza. Celem leczenia też jest zmniejszenie odczuwania właśnie takiego napięcia, tego trochę takiego uzależnionego głodu konkretnego zachowania, Właśnie też najczęściej ukierunkowane bardziej na y, zredukowanie jakiegoś dyskomfortu samopoczucia niż zyskanie czegoś, co jest przyjemne. Bo tak jak mówiłem, osoby nie, nie odczuwają wielkiej przyjemności. No i też y, leczenie ma szansę poprawić y, taką zdolność do regulowania swoich emocji, radzenia sobie z napięciem psychicznym. Więc te kilka elementów dotykając tych kilku mechanizmów możemy osiągnąć efekt, jakim jest wyjście z tej y, kompulsywności seksualnej, z y, tak zwanego uzależnienia od seksu. Jak długo y, trwa ta forma, zajęcia się mm -hmm. pacjentami i leczenia. Jak się mają zgłaszać ochotnicy do tych badań? Mężczyzna, który, przy, który przystępuje do udziału w takim, takim badaniu, najpierw przechodzi podstawową serię badań, też rozmów z psychologiem, dostaje informacje na temat całej procedury. Następnie następuje półroczny okres leczenia farmakologicznego, po którym, po jego zakończeniu, jeszcze przez Kolejny rok y, obserwujemy efekty i trwałość tych efektów, więc właściwie pacjent ma, ma szansę być z nami w kontakcie przez około półtora roku w ramach uczestniczenia w takim projekcie. Natomiast jak się zgłaszać? Mężczyźni mogą y, zgłaszać się y, wchodząc na taką stronę www.hiperseksualność.pl bez polskich znaków, czyli y, bardzo prosto skojarzyć od hiperseksualności. Y, I tam wystarczy... Y, wyrazić swoje zainteresowanie, wypełnić taki prosty formularz, po którym można uzyskać kontakt z koordynatorem zespołu badawczego i już umówić się na kolejne kroki. Mam nadzieję, że ta informacja będzie przydatna dla niektórych osób, które nas teraz słuchają, ale pan profesor, wiem, że przygotowuje też konferencję prasową i chciał zaprosić do udziału w niej. Tak jest. Już mówię o konferencji. Jeżeli mogę jeszcze dodać na koniec odnośnie samego badania, bo też tu jestem zobowiązany do udzielenia takiej informacji formalnie, bo badanie jest to niekomercyjne badanie kliniczne i ono jest finansowane ze środków publicznych przez Agencję Badań Medycznych. To jest właściwie to, co chciałem tylko dodać. Natomiast jeżeli chodzi o konferencję, tak konferencja, którą, którą organizujemy w ramach Kliniki Psychiatrii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, odbywa się 28 kwietnia tego roku, więc już za kilkanaście dni. I ona będzie poświęcona, mówiąc ogólnie, współczesnej seksuologii, postępom i podejściu do kształcenia specjalistów, ponieważ potrzebujemy specjalistów zdrowia seksualnego, osoby, które kompetentnie będą udzielać pomocy i potrzebujemy wśród przedstawicieli wielu różnych dziedzin, dyscyplin, zarówno wśród lekarzy różnych specjalności, jak i psychologów, ale tak Także jest to potrzebne wśród na przykład środowiska pedagogów, też tych, którzy promują zdrowie seksualne, edukują i to jest skierowane do tych wszystkich grup. A taką dodatkową okazją, przyczynkiem do zorganizowania tego jednodniowego wydarzenia jest wydanie nowej seksuologii, czyli, czyli podręcznika dwutomowego seksuologii mających no właśnie na celu edukację specjalistów. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Michał Lew Starowicz, psychiatra, seksuolog, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bieleński. Panie profesorze, dziękuję. Dziękuję. Było bardzo miło się z Państwem spotkać. A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia. Samozdrowie.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 Reklamie. ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne.